Rozdział 9. Żydzi zgromadzą się na wszystkich swych ziemiach obiecanych. Przez zadośćuczynienie następuje odkupienie człowieka z upadku. Grób wyda ciała, a piekło i raj wydadzą duszę ludzi. Wszyscy ludzie zostaną osądzeni. Zadośćuczynienie zbawi ludzi od śmierci, piekła i nieskończonej męki. Sprawiedliwi zostaną zbawieni w Królestwie Boga. Kara zostanie wymierzona niegodziwym. Święty Bóg Izraela pilnuje bramy. Przeczytałem wam te słowa, moi ukochani bracia, abyście wiedzieli o przymierzach Pana, które zawarł z całym domem Izraela i że przemawia On do Żydów poprzez usta swych świętych proroków od początku z pokolenia na pokolenie, aż nadejdzie czas, gdy powrócą do prawdziwego kościoła i stada Boga, gdy zgromadzą się na ziemiach swego dziedzictwa i osiedlą się na wszystkich swych ziemiach obiecanych. Mówię Wam o tym, moi ukochani bracia, abyście mogli się radować i na zawsze podnieśli głowy, znając błogosławieństwa, którymi Pan Bóg obdarzy Wasze dzieci. Wiem, że Wielu z Was starało się poznać, co ma nastąpić, dlatego wiem, że wiecie, że nasze ciała muszą zniszczyć i umrzeć, a mimo to, mając nasze ciała, zobaczymy Boga. Wiem, że wiecie, iż mając ciało, objawi się on ludziom w Jerozolimie, skąd przybyliśmy, gdyż ma to nastąpić pośród nich, i konieczne jest, aby Wielki Stworzyciel poddał się woli ludzi i umarł za wszystkich, aby wszyscy ludzie mogli poddać się Jego woli. Albowiem śmierć przyszła na wszystkich ludzi i dla spełnienia planu miłosierdzia Wielkiego Stworzyciela konieczna jest moc zmartwychwstania. I zmartwychwstanie potrzebne jest człowiekowi z powodu upadku, który nastąpił wskutek przekroczenia i ponieważ człowiek stał się upadły, ludzie zostali odsunięci od Pana. Potrzebne jest więc nieskończone zadośćuczynienie, gdyż bez nieskończonego zadośćuczynienia to śmiertelne ciało nie mogłoby stać się nieśmiertelnym, a pierwszy wyrok wydany na człowieka trwałby nieskończenie. Jeśli tak by się stało, to ciało złożone do grobu psułoby się i rozkładało, powracając do Matki Ziemi, aby nigdy już nie powstać. Jak wielka jest mądrość, Boga, Jego miłosierdzie i łaska. Albowiem jeśli ciało nigdy by nie zmartwychwstało, nasze duchy musiałyby podlegać aniołowi, który został wypędzony sprzed oblicza wiecznego Boga i który w swym upadku stał się diabłem, aby nigdy już się nie podnieść. Nasze duchy musiałyby upodobnić się do Niego. Stalibyśmy się więc diabłami, aniołami diabła, oddzielonymi od naszego Boga, mającymi pozostać z Ojcem kłamstw, wrzałości, jakiej On doświadcza. Pozostalibyśmy z tym, który zwiódł naszych pierwszych rodziców, który przemienia się, upodabniając się prawie do anioła światła, i który pobudza ludzi do spisków dla dokonania morderstw i wszelkiego rodzaju tajemnych czynów ciemności. Jak wielka jest dobroć naszego Boga, który przygotowuje nam sposób wydostania się z mocy tego straszliwego potwora, potwora śmierci i piekła, którym nazywam śmierć ciała i śmierć ducha oto z racji zbawienia przez naszego Boga świętego Boga Izraela śmierć, o której powiedziałem, że jest śmiercią ciała odda swych zmarłych a grób oznacza tę śmierć i śmierć, o której powiedziałem, że jest piekłem i jest ona duchową śmiercią odda swych zmarłych śmierć więc i piekło będą musiały oddać swych zmarłych piekło będzie musiało oddać duchy ze swej niewoli a grób będzie musiał oddać ciała ze swej niewoli. Ciała i dusze ludzi zostaną więc sobie przywrócone mocą zmartwychwstania świętego Boga Izraela. Jak wspaniały jest plan naszego Boga, albowiem także raj Boga będzie musiał oddać dusze sprawiedliwych i grób odda ich ciała i duch i ciało zostaną sobie przywrócone, że wszyscy ludzie staną się niezniszczalni i nieśmiertelni. Będą żyjącymi duszami, mającymi pełne rozeznanie, podobne do naszego rozeznania, gdy jesteśmy śmiertelni z tą różnicą, że nasze rozeznanie wtedy będzie pełne. Będziemy więc mieli pełne rozeznanie całej naszej winy, naszej nieczystości i naszej nagości, a sprawiedliwi będą mieli pełne rozeznanie swego szczęścia i swej sprawiedliwości. Okrywać ich będzie czystość i płaszcz, Sprawiedliwość. I gdy wszyscy ludzie przejdą z pierwszej śmierci do życia, stając się nieśmiertelni, staną na sąd przed tronem sędziowskim świętego Boga Izraela i zostaną osądzeni w oparciu o święte prawo Boga. I tak pewnie jak Pan żyje, albowiem Pan Bóg to powiedział i jest to Jego wieczne słowo, które nie może przeminąć, ci, którzy są sprawiedliwi, pozostaną sprawiedliwymi, a ci, którzy są nieczyści, pozostaną nieczystymi. A więc ci, którzy są nieczyści, należą do diabła i jego aniołów i odejdą w wieczny ogień przygotowany dla nich i ich męka będzie niczym jezioro ognia i siarki, którego płomienie wznoszą się na wieki wieków i nie mają końca. Jak wielki i sprawiedliwy jest nasz Bóg, Spełnia On wszystkie swoje słowa, a ponieważ te słowa wyszły z Jego ust, Jego prawo musi się stać zadość. I sprawiedliwi, święci świętego Boga Izraela, ci, którzy w Niego uwierzyli i wytrwali, znosząc krzyże i pogardę świata, ci odziedziczą Królestwo Boże, przygotowane dla nich od założenia świata i będą mieli na zawsze pełnię radości. Jak wielkie jest miłosierdzie naszego Boga, świętego Boga Izraela. Albowiem wyzwala On swych świętych od tego straszliwego potwora, którym jest diabeł, śmierć, piekło i jezioro ognia i siarki oznaczające nieskończoną mękę. Jak wielka jest świętość naszego Boga. Oto wie On wszystko i nie istnieje nic, czego by nie wiedział. Przyjdzie On na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, jeśli będą posłuszni Jego głosowi, bowiem doświadczy On cierpień wszystkich ludzi, cierpień każdej żyjącej istoty z rodziny Adama, zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci. Będzie to cierpiał, aby w mogło być dane wszystkim ludziom, aby wszyscy mogli stanąć przed Nim i być sądzeni Wielki Dzień Sądu. Oto nakazuje On wszystkim ludziom, aby nawrócili się i zostali ochrzczeni w Jego imię, mając pełną wiarę w świętego Boga Izraela. Inaczej nie będą mogli być zbawieni w Królestwie Boga. I jeśli się nie nawrócą, nie uwierzą i nie zostaną ochrzczeni w Jego imię i nie wytrwają do końca, muszą być skazani na potępienie, gdyż Pan Bóg, święty Bóg Izraela to powiedział. Dał On nam więc prawo, ale gdzie nie ma prawa, nie ma kary, i gdzie nie ma kary, nie ma potępienia. I gdzie nie ma potępienia, miłosierdzie świętego Boga Izraela rości do nich prawo z racji Jego zadośćuczynienia, albowiem zostaną oni wyzwoleni Jego mocą. Oto zadośćuczynienie zaspokoi wymagania Jego sprawiedliwości wobec tych wszystkich, którzy nie mają danego im prawa, aby byli zbawieni od tego straszliwego potwora, jakim jest śmierć, piekło, diabeł i jezioro ognia i siarki, oznaczające nieskończoną mękę i że zostaną oni przywróceni temu Bogu, który tchnął w nich oddech życia, którym jest święty Bóg Izraela. Ale... Biada temu, komu dane jest prawo I wszystkie przykazania Boga, podobnie jak nam A kto je przekracza i marnotrawi dni swej doczesnej próby Albowiem straszliwe będzie jego położenie Jak przebiegły jest plan złego ducha Cóż za próżność, słabość i głupota ludzi Gdy zdobywają wiedzę, uważają, że są mądrzy I nie słuchają rady Boga nie biorą jej pod uwagę Przypuszczając, że sami wiedzą lepiej Dlatego ich mądrość jest głupotą Nie przyniesie im korzyści I zginą oni Ale zdobywanie wiedzy jest dobre Jeśli słuchać będą rad Boga Biada bogatym Którzy są bogaci w dobra świata A będąc bogaci gardzą biednymi Prześladują łagodnych I w sercu myślą tylko o swych skarbach Dlatego ich skarb jest ich Bogiem i przepadnie razem z nimi. Biada tym, którzy są głusi, ponieważ nie chcą słuchać, albowiem zginą. Biada zaślepionym, którzy nie chcą przejrzeć, bowiem oni także zginą. Biada tym, którzy w sercu nie są obrzezani, albowiem rozeznanie swych niegodziwości porazi ich ostatniego dnia. Biada. Kłamcy, albowiem zostanie on strącony do piekła. Biada mordercy, który zabija z premedytacją, bowiem zginie on. Biada tym, którzy cudzołożą, albowiem zostaną oni strąceni do piekła. Biada tym, którzy czczą bożków, bowiem diabeł nad diabłami cieszy się nimi. Innymi słowy, biada tym wszystkim, którzy umierają w swych grzechach, gdyż powrócą oni do Boga i ujrzą Jego oblicze i pozostaną w swych grzechach. Moi ukochani bracia, zachowajcie w pamięci straszliwość występku przeciwko świętemu Bogu, a także straszliwość ulegania pokusom tego przebiegłego ducha zła. Pamiętajcie, że uczynienie tego, co doczesne, celem naszego życia oznacza śmierć, podczas gdy dążenie do osiągnięcia tego, co duchowe, oznacza życie wieczne. Moi ukochani bracia, dajcie posłuch moim słowom, pamiętajcie o potędze świętego Boga Izraela. Nie mówcie, że powiedziałem przeciwko wam twarde słowa, bo mówiąc tak będziecie urągać prawdzie, albowiem powiedziałem wam słowa waszego stworzyciela. Wiem, że słowa prawdy są twarde przeciwko wszelkiej niegodziwości, ale sprawiedliwi nie obawiają się ich, bo kochają prawdę i nie drżą przed nią. Moi ukochani bracia, przystąpcie więc do Pana, do świętego Boga Izraela. Pamiętajcie, że Jego ścieżki są ścieżkami prawości. Oto droga dla człowieka jest wąska, lecz rozpościera się wprost przed Nim. A sam święty Bóg Izraela pilnuje bramy i nie zatrudnia tam żadnego sługi. Nie ma innego wejścia jak przez te bramy i nie można Go oszukać, bo Jego imię jest Pan Bóg. I ktokolwiek kołacze, Temu On otworzy. A mądrzy, uczeni oraz bogaci, którzy są dumni ze swej mądrości, wiedzy i bogactwa, są tymi, którymi On gardzi. I jeśli nie pozbędą się swej dumy, uznają się za głupców przed Bogiem i nie ukorzą się przed Nim w głębokiej pokorze, On im nie otworzy. A to, co mają mądrzy i rozważni, pozostanie na zawsze ukryte przed nimi. Nawet to szczęście, które jest przygotowane dla świętych. Moi ukochani bracia, zapamiętajcie moje słowa. Oto zdejmuję moje okrycie i otrząsam je przed wami na świadectwo, że otrząsam z mojej duszy wasze niegodziwości. I proszę Boga, mojego Zbawiciela, by spojrzał na mnie swym wszechwidzącym okiem, abyście wiedzieli ostatniego dnia, gdy wszyscy ludzie będą sądzeni za swoje czyny, że Bóg Izraela był tego świadkiem. I stanę przed Nim w światłości i będę niewinny waszej krwi. Ukochani bracia, porzućcie swe grzechy, otrząśnijcie łańcuchy Tego, który chce Was przykuć do siebie, a przystąpcie do Boga, który jest opoką Waszego zbawienia. Przygotujcie swe dusze na ten cudowny dzień sądu, gdy sprawiedliwość zostanie wymierzona sprawiedliwym, abyście nie musieli wtedy drżeć w straszliwej trwodze, abyście nie musieli w pełni pamiętać swej straszliwej winy, abyście nie musieli przyznać, święte, święte są Twe wyroki, Panie Boże Wszechmogący. Oto zdaję sobie sprawę z mojej winy, postępowałem wbrew Twemu prawu, moje są to występki. Diabeł dostał mnie, że padłem jego ofiarą i mam udział w jego straszliwej żałości. Trzeba, moi bracia, abym otworzył wam oczy na tę straszliwą rzeczywistość. Czy uważacie, że dręczyłbym wasze dusze, jeśli wasze myśli byłyby nieskalane? Czy mówiłbym tak jasno, jak jasna jest prawda, jeśli bylibyście wolni od grzechu? Oto jeśli bylibyście święci, mówiłbym do was o świętości Lecz ponieważ nie jesteście święci i uważacie mnie za swego nauczyciela Potrzeba, abym nauczał was o skutkach grzechu Moja dusza brzydzi się grzechem Moje serce lubuje się w prawości I będę chwalił święte imię mojego Boga Pójdźcie, moi bracia, każdy, kto jest spragniony, pójdźcie do wód i ten, kto nie ma pieniędzy, niech przyjdzie kupować i jeść. Przyjdźcie kupować wino i mleko bez pieniędzy i bez zapłaty. Nie wydawajcie więc pieniędzy na to, co jest bez wartości, ani nie pracujcie na to, co nie może zaspokoić. Słuchajcie mnie pilnie, zapamiętajcie słowa, które wam mówię i przyjdźcie do świętego Boga Izraela napawać się tym, co nie ginie ani nie niszczeje i niech wasza dusza raduje się obfitością. Moi ukochani bracia, zapamiętajcie słowa waszego Boga, módlcie się do Niego ustawicznie w ciągu dnia i składajcie podziękowania Jego świętemu imieniu w ciągu nocy i niech radują się wasze serca. Jak wielkie są obietnice Pana i jak wielkie Jego łaski dla ludzi. Oto w swej wspaniałomyślności, miłosierdziu i łasce obiecał nam, że nasze potomstwo nie wyginie zupełnie na ziemi, lecz że ich zachowa i że w przyszłych pokoleniach staną się oni sprawiedliwą gałęzią domu Izraela. Moi bracia, chciałbym powiedzieć wam więcej i jutro to dokończę. Amen.